Pod namiotem słowa. Ernest Bryl Objawił się pan ptakiem. Objawił się pan ptakiem, zwykłą wroną. Zwolna siadł na śmieciach i pytał, gdzie jest nasza wolność? Nakłamaliście sobie, że ruszacie w drogę, a śmierdzicie na miejscu, bo straszny wam ogień, przez który nie procesją, lecz każdy z osobna przejść musi, a osobno jakoś niepodobna, gdy trzeba być. Co znaczy być za bardzo boli, lepiej wam było w jedwabnej niewoli, bo... Każdy obalił się to nakajdany, sklął życie swoje mówiąc jam spętany i czuł bezpieczno za swymi plecami kuchnię więzienną, która była z wami tak łatwa, że dziób tylko i odbyt otworzyć, a można było swoje życie spożyć i wydalić bez trudu, gdzie wasze modlenie? Nie te stajnie kościołów, ale otworzenie cielska i mózgów komunią taką, która wam w duszy stanie i jej nie wyplujesz, że wybałuszą się oczy Polakom i co jest mówić z Bogiem, nareszcie poczujesz. Powiadam wam, przyszedłem jako ptak śmieciowy. Jeśli w tym pokoleniu nikt nie jest gotowy stanąć, bo gdzie bez kajdan ma centrum ciążenia? Czas jednym palcem zmarzy wasze pokolenia, a jeśli nie narodzą się dzieci jak ludzie... Zmarzę, naród. Powiadam wam. Żyliście w obłudzie, wojując ślamazarnie przeciwko niewoli, a nie o wolność. Odtąd już nie słucham modlitwy tłumu. I stanie noc głucha nad krajem, aż się, który ruszy z tych cmentarzy i w twarzy swej pokaże coś już na kształt twarzy. I w głosie będzie mowa, nie zręczność kłamania. I w modlitwach zobaczę choć rąbek pytania zamiast pieśni poddaństwa. Gromu wam nie ciskam, boście nie warci burzy. Frunął ze śmietniska, tak delikatnie skrzydląc, by się nie ruszyło i jako potop ust nam nie zakryło. Ale my milczeliśmy.